się zdenerwowałem. Jeszcze do tej pory niczego nie nagrałem. Jak to miało być trochę czasu. Teraz mogę wejść na podkład, gdzie jest werpla. Dużo i dużo jest basu. Pozostawić na nim swój wokal. Wiesz, to mowa o stawianych bad. krokach. Na traki 4, 1, 2 i jeszcze 2 zera. Sprawdź sosnowiecka atmosfera, która dociera <grym> do niego yeah, i do każdego. Bad. Chłopaka z Montington Klimatu. To jest ważne tak jak dla nich Pamiętaj to kam trzy Polak, a nie kam trzy Amerykanie. Na pewno panny za nim nie lecą szturem Więc podnieś swe ręce w górę i nie stój jak tureń yeah. Swą kulturę masz i znasz ją przecież uh. podobno A uh. więc rób to razem z nimi, a uh. nie, nie osobno Rób to razem z nimi, spędzaj czas tam Gdzie nad słowami chłopców się tymi. Uh. Ja też wiem, że już jest ten limit, uh -huh. że to się już skończyło A były wakacje I, i było mi no, Lecz teraz niestety wszystko ma swój wady mm, niezalety w szkole mm, Jak na razie to ją pierdolę Chociaż byłem już tam tydzień, prawie, wiesz Jednak już teraz, dzisiaj w szkole nie, nie, zabawię, nie zabawię Bo skończyło się, że jestem teraz u myszy freestyle naprawdę głośno, a nie freestyle w ciszy, wiesz Nie. Więc nikogo nie, nie wciągam połąga. Nie jestem też na pewno U. zbudowany bada, tak bada, jak rągal Który wyciąga może z kieszeni jakieś noże Ja tylko robię to mm. W parku na ławce Po sprawdzonej dawce To o zajawce Każdy ulec jej może Powtarzam jeszcze raz To amatorzy Wiesz, pod wpływem tego stają się chorzy Żeby kras rosnął gdzieś 1 200, bo to miasto nie wieś To miasto nie wieś Usłyszałem gdzieś w wiadomościach Że jakiś polityk znów robi obciach, no cóż, Nie mam złych, ale za to mam farta Nabita rurka i gra jest otwarta Nie skończę na nartach Jak pacjent, dworca PKP Ciągle w mieście wolny styl śle Wolny styl w mieście SS Kontroluj akcję, nie jeżdżę na desce Chociaż czasem u na Strony. Chciałbym mieć dużo mamony Jak każdy wybierać pośród Mercedesa i Mazdy 626 tego nie mam Ale Tam zawsze powiem że jak leci zapis rytmu gałka przejść Widzę miasto co w mieście się dzieje Ktoś z boku płacze Ten znowu się śmieje Patrząc mam nadzieję, że na lepsze się zmieni Wskont na stare czasy to się Odpowiedni ludzie na miejscach odpowiednich akcja monta Wersję proces przedni, są tu biedni, są też bogaci Lecz każdy kasę na mieście traci